Cześć, witam serdecznie słuchaczy podcastu Profesora Leniucha oraz słuchaczy Nocnego Radia. Zapraszam dziś na audycję na Kozecu Profesora Leniucha, w której opowiem troszkę o tym, jak pobierać pliki z internetu, nie używając do tego torrentów, czyli jak nie dać się złapać albo nie, nie dać się wyrobić w rozpowszechnianiu nielegalnych treści. Dzisiaj mamy sobotę, 28 października 2017 roku no to zaczynajmy sytuacja jest taka że jeżeli chcemy pobierać pliki z internetu możemy je pobierać na tak zwany użytek własny chodzi tutaj głównie o muzykę i filmy In inaczej sprawa to wygląda z oprogramowaniem typu właśnie systemy operacyjne programy których używamy na komputerze a także jako y y gry na przykład tam, tam już najczęściej trzeba wykupić licencję, no ale nie oszukujmy się, najczęściej ściągamy filmy, najczęściej ściągamy właśnie muzykę. No i teraz co? Teraz w sumie do nagrania tej audycji natknęło mnie wczorajszy wpis jednego z użytkowników czatu na czacie Nocnego Radia, który tam zalecał komuś ściągnięcie sobie Windowsa przy pomocy właśnie torrentów. I ja tego odradzam, i już powiem dlaczego. Osoby, może niezorientowane technicznie, nie, nie wiedzą o tym, że ściągając pliki poprzez torenty, również od razu uczestniczą w rozpowszechnianiu tych treści, tych, tych programów, filmów czy muzyki. No i za to mogą zostać albo być ścigani przez, przez prawo. Można to obejść nawet bardzo łatwo używając y, warezów. Warezy to są takie miejsca, w których y, ludzie wrzucają dane treści y, pod y, postaciami linków. Linków do pobrania, są specjalne hostingi, na których ludzie wrzucają te treści. Co prawda jest to troszkę niesprawiedliwe, ponieważ y, osoby, które wrzucają dane treści, czy to są filmy, czy to jest y, muzyka, czy oprogramowanie, one kiedy to wrzucają na dany serwis, to ten serwis później płaci im jakieś małe, bo małe, ale jednak zawsze pieniądze od ilości pobrań. To, to, to znaczy, to nie jest tak, że jeżeli ktoś pobierze y, od kogoś jed, jeden raz y, jakiś filmik, to tamta osoba od razu ma zapłacone. Tam, tam chodzi raczej o większe pobrania, już w, w tysiącach gigabajtów, podejrzewam. Ale jeżeli jest jakiś tam film, który jest akurat modny, to, to uzyskanie takiego wyniku wcale nie jest trudne. I takie osoby później, które to udostępniły, na tym zarabiają. No jest to nieuczciwe i nie zarabiają na tym twórcy, co, co jest głupie no ale też nie zawsze, możemy, nie zawsze możemy legalnie dotrzeć do jakiegoś źródła. Na przykład w, mo w moim przypadku jest to, są to wyścigi Formuły 1, które transmituje yy, Eleven Sports na kanale yy, Eleven F1. Tyle tylko, że problem jest w tym, że te programy są niedostępne poza terytorium Polski, Oczywiście można używać do tego jakichś VPN-ów, kombinować, yy, przełączać się właśnie między krajami, udawać się, że jest się nie z tego miejsca, gdzie się aktualnie mieszka, tak jak ja już od 11 lat w Irlandii. No ale jednak chcemy obejrzeć ten wyścig. Ja, ja bardzo chętnie bym zapłacił panom z Eleven yy, za, za, za tą robotę, którą robią, ponieważ no, ba bardzo lubię ich... Yy, Sposób komentowania, prowadzenia studia przed i po wyścigu, bardzo mi się to podoba, ale nie mogę legalnie brać w tym udziału. Jestem zmuszony do tego, że po wyścigu na następny dzień najczęściej wchodzę na jeden z portali warezowych, pobieram pliczek i taki pliczek, to znaczy taki link pobieram i z takim linkiem udaję się do jednego z serwisów, który pobiera ten plik do siebie, a ja pobieram go na swój dysk. Teraz tak, skąd, taka, skąd taki stopień komplikacji? Otóż, żeby móc pobierać, jeżeli chcemy na warezach pobierać linki, Musimy się na nich zarejestrować. To nie jest problemem. Ja podam w notatkach do tej audycji zarówno listy warezów, łącznie z adresami, z których ja korzystam, jak również listy hostingów, które, na które właśnie ludzie wrzucają różne treści. I można sobie tam też założyć konto osobno i wykupywać jakby transfer po wykupieniu tego transferu, możemy w pakie właśnie w ilości gigabajtów, jakie wykupimy, pobierać z danego serwisu. Problem jest w tym, że często jest tak, że jedne rzeczy są, y, jedne programy czy muzyka są wrzucone, y, w, czy filmy są wrzucone y, na, na jeden typ hostingu, kolejny, kolejny na zupełnie inny i tym sposobem musielibyśmy mieć bardzo dużo kont, na których trzeba byłoby się zarejestrować i dodatkowo je wszystkie opłacić. Ale jest na to właśnie rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest rapideo.pl. Link też podam w opisie. Rapideo jest to taki akcelerator. Jest to miejsce, które w, na, na którym zakładając konto yy, wykupujemy sobie pewien pakiet danych. Ilość gigabajtów, które będziemy mogli pobrać. Ceny są naprawdę niskie, i ja wykupuję z reguły pakiety 500 GB I na takim pakiecie spokojnie jadę prze, przez nie wiem, myślę, pół roku. Kiedy rejestrujemy sobie konto na Rapideo, tam na początek dostaniemy jakieś, jakieś marne 1 GB transferu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale łatwo możemy sobie, możemy sobie do, doładować jakby tam konto y, poprzez dodanie, dodanie właśnie transferu. I żeby sobie dodać taki transfer y, klikamy tam na jedną z opcji i mamy do wyboru, znaczy są, są dwie możliwości dobrania pakietu. Możemy sobie wybrać na przykład y, za 10 około euro transfer 600 gigabajtów. To jest transfer na 30 dni, lub y, transfer nielimitowany czasowo y, i tam płacimy od konkretnych gigabajtów. I teraz jest tak, że y, możemy sobie wybrać transfery od 21 gigabajtów do tam przeszło jednego tera. No, do 1 terabajta możemy sobie wykupić. Są różne tam. 22, 60 z hakiem, no jest, tak to skacze, każdy znajdzie coś dla siebie, metodami płatności są zarówno bitcoiny, karty kredytowe, czy najpopular, najpopularniejsze serwisy obsługujące płatności lub y, też y, SMS-y, można też zapłacić SMS-em, ja akurat tutaj używam jednego z, y, z pośredników płatności, a co dziwne, właśnie patrzę i widzę, że można dokonać również bank transferu, także to, spoko. I teraz tak, ja z, ze swojego punktu widzenia i z doświadczenia używam Rapido już przeszło dwa lata, jak nie lepiej. Używam, wy, wykupuję, wykupuję właśnie nielimitowany czasowo pakiet. I tam zawsze to jest 527 gigabajtów i to, to mi w zupełności wystarcza na dość długi okres. I teraz jest tak, w momencie kiedy wykupimy sobie już taki, taki pakiet, na naszym koncie w górnej, części, w górnej części strony będzie pokazany your account balance, czyli jak, jaką masz jaki jest dostępny twój transfer. No i... W ramach tego właśnie transferu możemy sobie pobierać wszystko, co nam wpadnie do głowy, co znajdziemy na Warezach, ale nie tylko. Samo Rapideo ma też wyszukiwarkę, która jest genialna, chociaż nie zawsze, nie zawsze się sprawdzają z niej wyniki, ponieważ możemy sobie na niej wpisać po prostu to, czego szukamy. Tak po prostu z serca, na przykład wyścig F1, czyli formuła pierwsza GP USA w moim przypadku takie z ostatnich rzeczy, które szukałem I, w, i ona nam pokaże wyniki, jeżeli znajdzie coś czasem jest tak, że znajduje, czasem, że nie znajduje, nie wiem to jest, to jest rozwijane dopiero mam nadzieję, że to z czasem będzie działało coraz lepiej bo dzięki temu nie trzeba byłoby korzystać z zewnętrznych warezów no, po prostu ograniczylibyśmy tym samym, samą, y, samą y, konieczność rejestrowania się w coraz to innych serwisach. Problem z warazami jest taki, że one często, y, często, y, może nie tyle, że rywalizują ze sobą, co. Y, Możemy, możemy śledzić jeden Warys i na nim danych treści nie będzie przez dwa dni, a za to będą od razu po jakimś wydarzeniu, na przykład sportowym, dostępne na innym. Trzeba po prostu przelecieć przez kilka tych stron. Wszystkie te strony podam w opisie. Dużo łatwiej byłoby, gdyby zostało to wszystko, jakby było to wszystko dostępne prosto z wyszukiwarki Rapideo. Kiedy zarejestrujemy się, uzupełnimy już sobie konto. I wpisujemy, wpisujemy w, tym, w wyszukiwarce y, y, Rapideo, y, co nas interesuje. Wystarczy, że klikniemy na, na to, co nam pokazała w wynikach, i zaznaczymy znaczy, i klikniemy na ikonkę lupy. Ta lupa to jest wyszukiwanie. I teraz tak pokaże nam strona, wygeneruje nam wyniki wyszukiwania. I pokaże nam dostępne w ta, w ta, o danym tytule treści. Te treści zawierają y, takie informacje, znaczy te linki będą zawierały taką informację jak tytuł, y, na jakim hostingu jest to osadzone, jaki jest rozmiar pliku i ile razy już został pobrany. I w tym przypadku jak znajdziemy to co nas interesuje klikamy prosto na add to basket, czyli dodaj do koszyka lub bezpośrednio download now. Czym się to różni? Jeżeli damy na opcję Download Now, ona y, przerzuci jeszcze raz stronę i zacznie jakby pobierać to wewnątrz siebie, generując nam link do pobrania, po którego później kliknięciu lub skopiowaniu do programu, który, w którym możemy sobie pobierać fajnie y, kolejkując wszystko. Y, przy, przygotuje już nam taki link. Mo, jeżeli chcemy pobrać więcej plików, y, na przykład ściągamy cały sezon jakiegoś serialu i on jest podzielony na kolejne epizody, wtedy warto dodać sobie każdy epizod z osobna do koszyka, klikając na Add to Basket. Wpisujemy po prostu znowu tytuł, tylko z innym numerkiem epizodu, który nas interesuje. Dodajemy Add to Basket i tak po kolei, i tak po kolei. I później, kiedy ten koszyk nasz już jest zapełniony, Możemy chyba, z, z tego co pamiętam, możemy dodać do 50 linków w, w czasie jednej operacji. To jest dużo, czyli 50 linków do koszyka, lub jeżeli pobieramy linki prosto z warezów, możemy skopiować 50 linków, czyli na przykład jakiś potężny potężny serial, który wyszedł w, w bardzo dobrej jakości i zawiera dajmy, waży, dajmy na to, 20-30 GB. To możemy taki serial ściągnąć na przykład w półgigabajtowych y, partach, których będzie bardzo dużo, i możemy sobie po prostu je wszystkie skopiować i wrzucić bezpośrednio, bezpośrednio też na Rapideo. Ponieważ Rapideo ma właśnie też taką usługę, gdzie mamy taką tabelę po wejściu zaraz na stronę rapideo.pl/slash twoje pliki. Jest taka opcja jak. Y, Li, jest takie pole, gdzie możemy dodać całą listę linków. Tak jak mówiłem, może ich być 50 i dajemy, po, klikamy na opcję Download Files. Kiedy już nam te pliki przeładuje i załaduje na stronie Rapideo, da, klikamy jeszcze raz na to, żeby je pobrało i, i one się zaczną ładować. Będzie po, pokazany taki y, stan postępu, status postępu, one się będą ładowały procentowo i do momentu, kiedy one nie będą w 100% załadowane, będą tylko tekstem. W momencie, kiedy one się załadują już całkowicie, staną się linkiem. I taki link możemy kliknąć bezpośrednio w przeglądarce i ściągać sobie przez przeglądarkę, jeden po jednym jeden za drugim co nie jest zbyt wygodne, ponieważ trzeba byłoby czekać na to, żeby jeden się skończył, zacząć drugi, trzeci, czwarty i, ta, i tak po kolei. Nie ma to najmniejszego sensu. Taki link fajnie sobie skopiować, klikając po prostu na nim prawym przyciskiem. Po kliknięciu prawym przyciskiem na, na taki link zaznaczamy opcję kopiuj i przechodzimy do jednego z menadżerów pobierania. Ja używam w tym przypadku darmowego Free Download Managera i w, po prostu klikamy sobie z lewej strony na plusik lub tutaj w tym dużym, białym, pustym polu klikamy prawym przyciskiem, utwórz nowe pobieranie i a z automatu to, co mamy z, w schowku, czyli tam po tym jak daliśmy kopii, automatycznie nam system skopiował to do schowka, więc w takim pobieraniu automatycznie URL będzie będzie tym linkiem, który zaznaczyliśmy na rapideo, i dajemy tylko klikamy OK i wszystko się nam ściąga. I tak możemy sobie utworzyć listę plików, listę linków, które będą się ściągały i zapisywały u nas na komputerze. Wiem, że na pewno ten, ten odcinek podcastu spotkać się może z pewnym, z pewnym jakby zarzutem, że a tam profesor Leniuch popiera piractwo nie, nic z tych rzeczy po prostu wiem i czytałem na stronie niebezpiecznika.pl że samo pobieranie plików nie jest przestępstwem jeśli chodzi o muzykę i filmy pod warunkiem że wiemy o tym, znaczy one są dostępne nie, nie możemy zrobić czegoś takiego, że pobieramy treści, które jeszcze nie są dostępne, czyli na przykład gdy wiemy, że premiera jakiegoś filmu będzie dopiero jutro albo za dwa dni, a my już pobieramy, pobieramy taki serial gdzieś z internetu, tak, jest to złamanie, świadome złamanie prawa, ale sam użytek własny muzyki czy filmów, jeżeli nie dzielimy się tym z innymi, nie udostępniamy tego, tak jak ma to miejsce w torrentach, prze czym przestrzegam, nie jest jako tak łamaniem prawa, za które możemy zostać skazani. Więc dla, dlatego chciałem nagrać ten odcinek, żeby to uświadomić troszkę to uświadomić troszkę y, osobom, które właśnie wczoraj mówiły, żeby ściągać sobie jakieś oprogramowanie z torrentów. No, nie jest to najbezpieczniejsza droga. No i też może Kończyć się tym, że ja, jakimś sposobem służby, które ścigają piractwo gdzieś w logach u jakiegoś prowajdera znajdą IP osoby, która to robiła, zapukają do drzwi, może być nieprzyjemne. A w ten sposób ob obchodząc poniekąd jakby prawo, korzystając z takiego rapideo, y chronimy siebie, ponieważ możemy zawsze się wytłumaczyć, że ściągnęliśmy to tylko na użytek własny. Y nawet z tego, co czytałem tam na niebezpieczniku, jest jeszcze coś takiego, że dozwolony jest użytek prywatny, jakby osobisty i on obejmuje korzystanie z pojedynczego egzemplarza utworu przez krąg osób pozostających w związku osobistym z... Yy, no, z nami, z osobą, która to ściągnęła, a w szczególności jakieś pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunek towarzyski. No I w ten sposób możemy się poniekąd wybronić z tego, że nie, nie rozpowszechniamy treści, które są w jakiś sposób chronione prawem autorskim. Oczywiście zachęcam wszystkich do korzystania z legalnych treści, jeśli tylko jest to możliwe. A korzystania z takich rozwiązań, jakie ja dzisiaj podaję, tylko w ostateczności. <śmiech> Bardzo fajnie byłoby, gdyby można wszystkie treści mieć do, jakby dostępne, mogły być dostępne po prostu dla każdego w każdym miejscu na świecie, no ale nie oszukujmy się, nie jest tak. Często ściągamy pliki z sieci, każdy z nas prawdopodobnie nie, co najmniej raz w życiu coś ściągnął z sieci, no a nie ma co robić sobie problemów prawnych, bo szkoda później o jeden głupi pliczek chodzić po sądach i, i, i mieć z tego tytułu problemy. Także zalecam. Po moim dwuletnim, myślę dwuletnim, jak nie lepiej, okresie użytkowania Rapideo mogę je polecić. I teraz powiem tak. Jesz, jeszcze jest taka opcja, że jeżeli założycie sobie konto na Rapideo, Możecie, możecie być jakby jego sprzedawcą. Yy, nie wiem, jak to inaczej... O, mm, po, poprzez Was odsprzedawać jakby konta i Wy z tego macie jakieś tam... Yy, sprzedawać też konta na Rapido i mieć z tego jakieś zyski. Yy, zyski polegają z reguły na tym, że dostajecie jakiś darmowy transfer. Yy, ja obecnie... Yy, Mam taki link referencyjny, mogę go udostępnić też również w opisie pod audycją. Zastanowię się jeszcze, czy to zrobię. Znaczy, może umówmy się tak, że pod audycją, tam gdzie będą linki do. Rapideo. Jeden oznacza specjalnie, że jest to mój link referencyjny. a Oprócz tego podam drugi, który będzie prowadził do tej samej, do, do tej samej jakby strony, tej samej usługi, tylko już be, bez mojego re, linku referencyjnego. Ja nie będę miał z tego nic. W, w zasadzie nawet nie planowałem, tak teraz mi przyszło do głowy, że mógłbym podać mój reflink i dostawać ekstra transfer, jeżeli ktoś z Was się tam zarejestruje. Ale ponieważ chcę być uczciwy i pokazać, że nic z tego, nic, nie, nie robię tego jako reklamę, również udostępnię i to na pierwszym miejscu taki, który nie będzie moim reflinkiem. A jeżeli uważasz, że przydała Ci się ta wiedza do czegoś, to będzie mi bardzo miło, jeśli założysz konto. Jeśli się zdecydujesz na założenie konta na Rapideo, założysz je przez mój link. Yy, yy, reflink to bardzo mi to, bardzo mi będzie z tego powodu miło. Tak, i, i w zasadzie to będę kończył ten odcinek, to był właśnie odcinek taki bardzo, bardzo tematyczny, skupiony wokół jednego tematu, także to będzie na tyle, a jeśli spodobała Ci się słuchaczu taka właśnie forma audycji i słuchasz jej przez iTunes lub SoundCloud, proszę Cię o wystawienie tam oceny dla, dla mojej audycji, ponieważ... Pozwoli mi to jakby zwiększyć mój zasięg. Zapraszam Cię też na mój kanał YouTube, gdzie jako amator filmowania filmuję, filmuję nasze piękno, piękno kraju, w którym mieszkam, Irlandii oraz na nasze normalne codzienne życie na Zielonej Wyspie. Do zasubskrybowania mojego kanału, oglądania. Jeżeli uważasz, że komuś się może spodobać, to, spodobać to również do podzielenia się podzielenia się linkiem do mojego kanału czy podcastu. Będzie im bardzo miło. No i wszystkie informacje o moich nowych audycjach czy vlogach znajdą się na, znajdują się na stronie Kawiarenki. Zachęcam do jej polubienia i do dołączenia do, do naszej społeczności. No i to będzie na tyle. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mojego podcastu. Ja zaraz postaram się go opublikować. Wszystkie linki, o których była mowa, wrzucę w opisie, a tymczasem kończę. Życzę Ci miłego weekendu i do usłyszenia już niedługo, ponieważ mam całą listę, listę tematów, o których powiem w kolejnych odcinkach podcastu Profesora Leniucha, a tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej!